Słuchajcie, w trzecim już odcinku podcastu Konsoloszki rozmawiać z wami będą prowadząca, czyli ja, czyli Justyna, cześć, Porwana, Noelo oraz Hanna. No hej! No niestety, z powodów technicznych, tym razem na nagraniu nie będzie Bonzai. Bonzai, niech moc będzie z tobą. Naszym głównym tematem w tym oto tym odcinku będzie dziewczyny grające w CS-a, czyli po co i dlaczego. Jednak zanim do niego przejdziemy, mam mały przerywnik. Chciałbyśmy razem z Porwaną oraz Bązaj, która gdzieś tam przebywa w szczęśliwym świecie bez internetu, życzyć Hanie z okazji urodzin wszystkiego najlepszego. oraz 100 lat. 100 lat, 100 lat, 100 lat, lat. Niech żyje, że żyje. żyje <śmiech> Dobrze. Dziękuję. Ojejku, nie spodziewałam się. A, surprise w 100%. Tak, no to taki <śmiech> króciutki przerywnik. A teraz przechodzimy do konkretów, czyli newsów. Czyli inaczej, co nowego u Skubiego. No i że Bonzaj mnie ostatnio marodziła, to może ja tym razem zacznę pierwsza. Mam nadzieję, że nie macie nic przeciwko. Miało. Czyli po swoją powinność. Nie, nie, nie, co ty? <grych> mm, dobra. To ja mam dwa newsy, ale zacznę od chyba starszego. E, nie wiem, czy słyszeliście, moim newsem w tym momencie jest pomnik Cristiano Ronaldo, który został, nie wiem, z dwa tygodnie temu chyba na lotnisku na lotnisku, w maderze, taki ukazany. Nie wiem, widziałyście w ogóle ten pomnik, jaki on jest piękny inaczej? Nie. Widziałam. Wiem, o czym mówisz. A, czekaj, już wiem, już wiem. To jest bardzo szeroko pojęta abstrakcja. To trzeba po prostu być koneserem sztuki współczesnej, żeby docenić. Do ja bym tego... taką twarz to sobie wytatuowała normalnie. Dobra, dla tych, którzy nie widzieli tego, to później w linkach będzie na pewno link do tego, m, tego pięknego dzieła. <grym> no to wiadomo, pierwszą rzeczą jaką jest, jaki on jest piękny inaczej. <grym> nie wiem, kto to nie wiem, rzeźbił i kto to zasponsorował, ale internety się nabijają bardzo brutalnie do tej pory z tego i no więcej nie ma co dodawać, ale researchując w ogóle tę sprawę znalazłam kilka fanfaktów w ogóle z Ronaldem. No więc po pierwsze w ogóle była sama kontrowersja, że oni nazwali, albo nie powiedziałam, bo oni w ogóle nazwali to lotnisko, na którym powstał pomnik, znaczy powstał, stanął pomnik, jego imieniem, Ronaldo. I właśnie to było kontrowersją, bo mieszkańcy tej wyspy, na której to lotnisko było, uważają, że lotnisko powinno nosić im jakiegoś ich wieloletniego premiera rządu, który tam się nazywa Alberto Jardima, czy tam Jardima, czy jak to się po hiszpańskiemu czyta. No i <śmiech> druga kwestia jest taka, że Ronaldo już w 2014 miał swój pierwszy pomnik, jaki na niego powstał i również, że ma jeszcze jeden pomnik, o że to jest woskowa podobizna, która wiecie gdzie jest? Muzeum Ronaldo. <śmiech> Matko. <śmiech> no, świetnie. Ja się w ogóle zastawiam, co się dzieje w tym muzeum. Po co ono powstało? Co to w ogóle tam jest jego pierwsza, nie wiem, skarpetka? No bo... Jego pierwszy podwylany na pierwszym meczu. No, bardzo po prawdziwe. co? Rozumiecie w ogóle jaki to jest fenomen? Ja, jaką gwiazdą człowiek się stał tylko dlatego, że kopie jakąś piłkę i biega po boisku? I do tego jest podobno przystojny. No to jest kwestia bardzo względna. A w ogóle jest cała Dyskusja. kwestia tego, po co oni nadali to imię, co on takiego zrobił, tak? No, kopie piłkę. Bardzo dobrze kopię piłkę. No, i to wszystko. to no, Tak naprawdę nic więcej. I ma dużo pieniędzy. Bo dobrze kopię piłkę. Ja bardzo dobrze skaczę na skakance, wiecie? a jakoś swojego pomnika nie mam i nikt mi muzea Czas nie zrobi. Ja, potr ja potrafię na jednej no. noce skakać dwie minuty i też nie mam pomnika. i co No, szacunek. Będziemy wznosić ci pomnik. Wreszcie, wreszcie. I ten, i pomnik na, na placu zabaw imienia porwanej. No, to to jest ta cała kwestia i mój drugi news. Byłam w piątek na tym Ghost in the Shell najnowszym. Znaczy najnowszym. Mm -hmm. I nie do końca mi się podobał. I teraz tak, no nie będę spoilerować, ale mam kilka zastrzeżeń, bo ja nie lubię, zacznę od tego, że ja bardzo nie lubię Scarlet. Miałam to mówić. I... Też jej nie lubię. Tak. tak, jej nie lubię. A ona tam gra jeszcze ultra mega drewnianie. I to jest po prostu... Cierpiałam. To, ten film je ja tak denerwował. Przez całe półtorej czy tam dwie godziny. Tak mnie drażnił. Tak mnie ona denerwowała. Już... Ugh. No to I podobnie tak tym... jak w filmie Lucy. Też tam gra beznadziejnie. Taki science Lucy. fiction film. Ja w ogóle... Ona mi nigdzie nie pasuje. Jeszcze nie wiedziałam filmu, żeby ona mi gdzieś pasowała. Jako aktorka. No, ona mi pasuje do filmów takich no... Hmm, plus 18. No no tak, jest ładna. Nie idzie zaprzeczyć, że nie jest ładna. Tam to ale... się raczej nada. <głosy> tak, ale ona nie zmieni wyrazu twarzy tam w ogóle przez ten. <głosy> no będzie dalej A to, to z... samo. <głosy> to zupełnie jak Megan Fox, też taka aktorka, która nie zmienia wyrazu twarzy. No. I... no w ogóle ten film... Ale powiem tak, oddali klimat. Jak myślałam, że położą to, to jedyne, co tam najlepiej działa, to klimat. Więc jeśli oglądaliście Ghost in the Shell i lubiliście tą dziwność, która tam jest, to w tym filmie udało im się to powtórzyć. Tylko no ta Scarlet. <laughs> I w ogóle cała drużyna była trochę dziwaczna. Ten cały bato, nie? Ten, co ma zamiast oczu yy, śrubki, to taki był... Aktorzy mi nie do końca wszyscy podpasowali. Może to był ten cały błąd tego filmu. Ale ogólnie, jak jesteście zainteresowani, no to polecam pójść obejrzeć i mieć swoje zdanie. Z tego, co mi wiadomo, internet jest tak podzielony pół na pół. Więc idźcie. Rzekłem. Kropka. I to jest... Tak, kropka i przecinek się nie wciśnie i to są moje newsy. Nie wiem, kto teraz jest chętny. Nawiązując jeszcze do tematu kina, to nie wiem, czy któraś z Was widziała nową odsłonę Power Rangers. No miałam o tym się mówić. Tym e... interesuje. Okej. Okay. To słuchamy. Ale no nie, to kontynuuj. Jakby nie, nie widziałam tego filmu, widziałam tylko i wyłącznie trailer, więc yy, chciałam właśnie nawiązać, czy, czy któraś z was widziała, bo to już premiera była 24, więc no już trochę czasu temu. Yy, ja widziałam ten trailer, jak byłam na jakimś innym filmie w kinie i tak zrobiło mi się trochę ciepło na sercu, bo jednak te Power Rangersy, no te... No, to jest smak dzieciństwa, taka kwintesencja, nie? Wybiegały się na podwórko i się krzyczało, ja jestem różowym Power Rangersem i tak dalej, i nikt nie chciał być nigdy czarnym. Ciekawe czarny. <grytanie. grytanie> no, rasist, <nie? grytanie> ale, ale trailer wydał mi się mega kosmiczny. Jakby rozumiem konieczność robienia pewnych rzeczy bardzo na czasie, tak jak filmy o Iron Manie powstają, że to jest wszystko takie kosmiczne mhm. i takie cool. Niemniej jednak... Obejrzę ten film w najbliższym czasie, ale no właśnie pytanie, czy któraś z Was może coś powiedzieć na ten temat więcej? Cóż, mogę powiedzieć, no też seans przede mną czeka, okay. ale z tego co wiem, to nie ma w tym filmie kitowców. O, i tu mnie zawiodłaś. <grym> no, y przede wszystkim musiałam się dowiedzieć, bo z serialu pamiętam ich najbardziej i oni na najbardziej mnie urzekli i chyba ich nie będzie no, nie wiem, bo jestem przed seansem to nie wiem czy wystąpią w tym filmie co by było smutne ale ta Zwarita chyba też się inaczej nazywa ostatecznie i też inaczej wygląda mało ma to tak. wspólnego ja wiem, że jakby zmieniła się możliwość kreowania postaci prze przez kino i przez możliwość nagrywania tego w większości komputerowo i na green screenie, gdzie kiedyś no, możliwości były bardzo ograniczone jakby ro rozumiem postęp i możliwości, które to za sobą niesie, ale mam szczerą nadzieję na to, że ten film będzie w jakiś sposób bardzo mocno nawiązywał do tego, co pamiętam ze swojego dzieciństwa. Tak, z tego pięknego i równocześnie kiczowatego serialu. Ale miał coś w sobie. Dokładnie. Jak <śmiech> bez kitowców to to będzie bez sensu zupełnie. To będzie wręcz smutne. Z kim oni się będą bili? Będą się od razu wielkimi robotami bili? By było takie dziwne. No tak, z drugiej strony to jest tylko film, to nie jest serial, więc jakby nie ma możliwości rozwoju tej akcji stopniowo, tak jak to było w serialu. No tak, ale w serialu, tak jakby to, każdy odcinek był jakby osobną opowieścią, więc oni w pół godziny się tam zdołali wepchnąć, nie? A tu mają półtorej. No tak, i scenariusz no. był taki sam. No, Wiesz, z tego. Może, nie wiem, nie, nie, nie interesowało mnie aż tak. Jakoś ja właśnie tego raczej nie obejrzę, więc... Macie dwa tygodnie, żeby obejrzeć i powiedzieć coś na ten temat. No, tak zrobimy. Tak myślę, że zrobimy. Okej. Okay. Co tam jeszcze macie ciekawego? Um. <gry> tak. Z, wiesz co, z innych takich tematów na czasie, już bardziej związanych z grami, to mogę powiedzieć, że ostatnio na pulpicie mam bardzo dużo aspektów związanych z mistrzostwami polskich kobiet w Counter-Strike'a i to jest fajny temat można o tym porozmawiać, myślę, że to rozwiniemy później już stopniowo w wątku właściwym. tak kryptoreklama Tak I to nie jest może kryptoreklama, to jest taki temat, który bardzo dużo platform yy, i serwisów newsowych podchwyciło i to się rozwija yy, jakby samoistnie, ludzie się tym interesują bo w końcu coś się dzieje za czasów jeden się też działo i ludzie to jeszcze pamiętają no, gimby nie znają, ale to jest inna kwestia. I, I ludzie te łakną też trochę takiej rozrywki. No bo nie oszukujmy się, no, kobiety grające w CSI w ogóle jakiekolwiek inne gry, to jest rozrywka dla, dla facetów, tak? Dla, dla zwierząt naszych to kochanych. To, to wydaje mi się, co że już powiem. możemy przejść do tego wątku głównego. <głos> tak? tak. Mi się wydaje, bo. Już. Nie, nie mamy więcej y, newsów. Czyniosów może nie mamy, ale wypadałoby właśnie, żebyś trochę rozwinęła, bo cię w ostatnim odcinku niestety nie było. A, e, okay. Tak pokrótce, tam dwa zdania. Oprócz tego, że grasz CS-a, <śmiech> jakie o, są tak, takie twoje tak. zainteresowania growe? Tak króciutko. I już. Poza tym, że gram w Counter-Strike, gram w Counter-Strike od. No, myślę, że już śmiało mogę powiedzieć, że od 10 lat. Z oczywiście z pewnymi przerwami, no bo jakby ciężko jest ciągle podkładać pakę i ratować hostów, nie? to poza tym lubię, lubię MMORPG bardzo upodobałam sobie serię Guild Warsa w którego no, namiętnie cisnęłam od Guild Warsa jedynki dwójki, dwójkę z dodatkiem lubię lubiłam grać w tele Black Desert jeszcze jakimiś ostatnimi czasami Blade and Soul też bardzo, bardzo mi podpasował wcześniej wajona Kabbala to są takie gry takie Korean Grindery bardziej mi pasują, nie będę ukrywać jednak takie lekkie i przyjemne rzeczy właśnie typu Guild Wars bardzo mi podpasowały. Lubię się oderwać, lubię tak wsiąknąć na miesiąc w takie gry. Zatracić się w tym, a później tak powoli, stopniowo schodek po schodku wracać do tego życia, do społeczeństwa i na nowo uczyć się tego, co teraz jest modne, fajne i popularne. Poza tym... A... Uwielbiam grę o zombie. Rozwalanie zombie, yy, głów zombie dla mnie jest niesamowitą atrakcją. Rozlew krwi, po prostu. Jakby w, na, Wracając do tematu, że, że lubię mordować, lubię zabijać, no to właśnie gry o zombie są taką moją osobną miłością, której poświęcam bardzo dużo yy, uwagi i swojego czasu. No teraz akurat nie. Kupię sobie Dying Light. <śmiech> tak, ręczaj <śmiech> to grałam. Naprawdę fajna rzecz. Teraz akurat dodatek dostałam. Więc będzie się działo, będzie fajnie, będzie, będzie pewnie jakiś gameplay z tego, tak planuję przynajmniej, żeby, żeby można było sobie pooglądać, jak, jak wpadam w hordę zombiaków i rozwalam wszystkich jeden po drugim. O, coś pięknego. No jak i profesjonalnie poza tym, likwidujesz umarlaków. Dokładnie. Poza tymi grami, które wymieniłam, no to jestem bardzo mocno związana z FPS-ami. Praktycznie od zawsze pomijając już tego Counter-Strike'a, byłam związana też dość mocno z Call of Duty 4. To, to było w no, dawnych latach 2000, 2008, 2010 może 11 jeszcze wtedy coś, coś tam takiego było. Dwójeczkę Call of Duty też grałam. Też było fajnie, ale to było takie bardziej forfan na lekcjach informatyki, żeby po prostu się postrzelać z kolegami. Yy, I muszę przyznać, że takie gry typu Quake, Quake Life, teraz czekam na Quake Champions, który właśnie dzisiaj ma swoją close betę jest, jest bardzo na moim celowniku. Tak samo miałam swój epizod z Shotmanium, która też jest dość specyficznym FPS-em, można powiedzieć. Takim, w którym trzeba myśleć i w którym liczy się gra drużynowa. Więc takie właśnie gry drużynowe z takim naciskiem na kooperację, na, na komunikację z kolegami z teamu jak najbardziej. Natomiast to mówimy w tym momencie o grach na peceta, a ja również jestem w jakiś sposób związana z konsolami. Uwielbiam gry na Wii U, na Wii. Jestem szczęśliwą posiadaczką Wii U i, i dla mnie to jest taka konsola właśnie imprezowa, na której zawsze każda nasza impreza się kończy i zaczyna się w zasadzie też. Ale też jakby jestem blisko związana z, z zwykłą ps 3 a do ps 3 zapałam miłością z tego względu, że zakocham się w Heavy Rainie. Tutaj nie będę ukrywać, co była gra, z którą... No, ja ba bardzo byłam związana jakby z, z trybem rozgrywki, tego co tam się działo. Nie wiem, czy któraś z Was grała w Heavy na kojarzy o czym mówię? Widziałam gameplay na YouTubie, wiem o czym mówisz. Grałam. Okej. Okay. dokładnie. To jest ta gra, w której można wcielić się w każdą z czterech postaci, decydować za każdą z czterech postaci jedna postać z tych, którym się gra jest mordercą, zabójcą yy, Spoiler. no jest generalnie postacią złą ale do samego końca praktycznie nikt nie wie, kto jest tą złą postacią, więc jakby emocje, które tobą targają w czasie, kiedy grasz tego Heavy Raina i próbujesz rozkmijać z każdą chwilą czy to będzie ta właściwa decyzja, czy to doprowadzi do tego, że wykonasz zadanie, to oczywiście nie będę rozwijała więcej, bo jeżeli ktoś nie grał, no to polecam jak najbardziej. Ale no, to strasznie, strasznie emocjonujące i bardzo pobudzające kreatywność i myślenie. To jak najbardziej. Tak, takie gry lubię. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś tam inne gry na, na ps Trójce, to nie jestem tak bardzo związana. Pamiętam że z ps to przemówił do mnie bardzo, przemówiła do mnie gra Little Baby Planet, i też się zagrywałam namiętnie. Natomiast no, pozostałe tytuły jakoś tak. Gdzie, gdzieś tam obok y, przelatywały, coś tam zagrałam, ale bez jakiejś tam namiętności. Także jeżeli chodzi o, o moje gry, to właśnie tak to się kształtuje. No, dwa zdania, spoko. <śmiech> Przepraszam. Nie, dobrze. To ja mam tak, dwa pytania jeszcze w związku z tym. E, jak lubisz Heavy Raina, dotknęłaś Beyond to Souls? Nie, nie dotknęłam ale być może dotknę. Bo... Bo ja dotknęłam i bardzo się czuję zawiedziona tym tytułem do tej pory. A, to może jednak nie będę dotykać jednak nie będę sobie psuła. <grym> jakby, no, mam dobre zdanie o konsoli, jakby nie było. I z tego względu właśnie, że, że Heavy Rain, to jest całe, całe wszystko, to co ja widzę, to jest Heavy Rain i, i to jest wszystko na chwilę obecną, jeżeli chodzi o konsolę. Ale to też jakby, kurczę, takie kategoryzowanie konsoli ze względu na grę też wiem, że jest w jakiś sposób słabe jeżeli chodzi o samo urządzenie jako konsolę do gry, to podchodzę bardzo sceptycznie. Nie, nie ma to dla mnie jakiegoś większego znaczenia, na czym gram, byleby gra, w którą gram, miała jakąś wartość ze sobą albo z mi frajdę. Taką jak zabijanie zombie, na przykład. A, no. no to się odnajdziesz w grze The Last of okay. Us, zdecydowanie. Tak, tam tak. Uh -huh. To jest gra na konsolę i tam masz zombiaków, znaczy to takie zombiakopodobne stwory. No jako Nie, grzyby. Tak na się nazywają. Okay. Klikacze czy coś w tym stylu. No i są tam też emocje, które porywają, więc no. Polecam. Tak. tak. Spróbujemy, spróbujemy. Tak. Dobra, jeszcze miałam. Y, no, jedno pytanie. Powiedzmy, mówisz, że te koreańskie wszystkie lubisz. Y, jak to tam mocno? Jak to grindary. się mądrze nazywa? A, grindery to. Sorry. Wiesz, to jest to, to jest określenie, które się wywodzi z tego, że i ten level, jeden level już mm jest -hmm. miesiąc, levelów jest milion, a ty po prostu tobie brakuje życia na to, żeby wyfarmić wszystko i wyexpić tak, jakbyś chciała. Tak, to tak jak ja twierdzę, że nie lubię MMO, to tak ostatnio odkryłam, że moja gra, którą grałam w dzieciństwie, czyli Ragnarok, który też jest ultra-mega koreański, jest za darmo i gram, i nagle mi się życie znowu skończyło, nie? <ścoughs> Więc jak ktoś jest chętny, to z nim zagram, jak jest za darmo na Steamie i to jest jedna z niewielu gier, które ostatnio będę grać na komputerze, bo jestem zbyt leniwa, żeby grać w gry na komputerze, a dla tej gry jestem w stanie się poświęcić. Aż tak. muszę zobaczyć, co to. To tutaj. Tak. To jest takie bardzo mangowe. ultra mega mangowe. Jeszcze tak w ramach ciek ciekawostki takich bajkowych rzeczy dodam, że ja jestem jeszcze trochę straszną fanką testowania gier MOBA. W zasadzie to nie chodzi o to, że jakąś wielką miłością bawam do, do tego systemu MOBA y, rozgrywek, ale lubię po prostu je testować, lubię patrzeć w jaki sposób y, poszczególni producenci podchodzą do tego tematu, bo wiadomo, że LOL bardzo się rozwinął, jakby to, była wielo, to był wieloletni rozwój, ale w jakiś tam sposób w pewnym momencie odnieśli bardzo duży sukces, bardzo to się zrobiło takie popularne, mainstreamowe i no i nagle stworzyło się milion innych produkcji tego typu. Część z nich oczywiście jest klonami, a część jakby rzuca nowe światło na to wszystko, co się dzieje. Między innymi jest Heroes of the Storm, jest Smite, jest Paragon, więc to, to są takie jest rzeczy, Dota. na które fajnie można zwrócić uwagę i Jakiś tam jakąś lekcję. Jest dota, ale dota to jest dla mnie taki kolejny. No, teraz może wyjdę na. osobę, która się nie zna w tym temacie. Ja nie, nie wykluczam tego, bo ja nigdy nie grałam w to jakoś tam super profesjonalnie, ani się nigdy nie zagłębiałam. Ale z... nie, nie różni się zbytnio od Lola. Może tam, jeżeli chodzi o system rozgrywek, może tam taktycznie jest trudniejsze, słyszałam wiele opinii na ten temat, ale nigdy ta dota mnie tak nie zainteresowała. A jednak jakby. Jak porównuję sobie League of Legends na przykład do Smite'a, to różni się to przede wszystkim widokiem, tym jak używa się skilli, w jaki sposób się koperuje z tą grą. Już wiadomo, no klikasz, klikasz, tak, ale klikanie, klikanie jakby nierówne w tym przypadku, kiedy widzisz coś z góry i jakby twoja interakcja jest Oparta na tym, że jakby musisz pewne rzeczy przewidywać, tak kiedy masz widok tak jakby z pleców swojej postaci, y czyli zupełnie z innej perspektywy, to też zmienia się jakby dynamika tej gry. No bo nie usługujmy się, takie gry są po prostu łatwe, szybkie i przyjemne. A zarazem trudne, bo też zależy z kim w to zagrasz. Tak. Tak, trudne są wtedy, kiedy faktycznie chcesz grać na jakimś poziomie, chcesz grać timowo i chcesz coś osiągać. Wtedy ta gra naprawdę robi się trudna. Ale tak, żeby sobie po prostu popykać w piąteczek ze znajomymi raz za czas, to jak najbardziej jest to taka, taka gra, którą śmiało możesz usiąść. Powiedzmy, zagrać dwa mecze i już w jakiś sposób tam zaczynasz ogarniać, co się dzieje wokół Ciebie. I to jest właśnie szybkie i przyjemne, dlatego sądzę, że to e, spotkało się z taką ogromną popularnością. No bo jednak nie oszukujmy się, ale te FPS-y wymagają troszkę więcej rozgarnięcia, chociażby do tego, żeby odpowiednio celować, tak? I zadawać obrażenia, a tam po prostu wciskasz 1, 2, 3 i na tym zasadzie przygoda się kończy dla takiego nuba. Tak, zgadzam się. <grym> Ja też. Was, to jest tak zupełnie nie moja tematyka, że mówisz tyle mądrych rzeczy, że aż się gubię nie? w tym wszystkim. Okej, okay. czyli przechodzimy do, tematu, yy, przechodzimy do tematu głównego. Chciałam za szybko. No i tematem głównym jest kobiety grające w CS-a. Po co i dlaczego? No i ja, jako nie grająca w CS-a, przerzucam na was jakieś wiedzę, bo ja jej nie mam. <głosy> I sama będę zadawać... Yy, Prawdopodobnie. Mam nadzieję, że mi wybaczycie. Jakieś kretyńskie pytania. <śmiech> I Hana, jakbyś mogła nas tak wprowadzić trochę w tego CS-a. Jak to wygląda z tymi teraz yy, zawodami, z tymi... Dobrze. Mamy w końcu jakąś scenę, która może coś pokazać. Jest siedem drużyn, a no nie ma co ukrywać, od 10 lat nic się nie działo na scenie praktycznie. Tam były jakieś rozkwity miesięczne lub dwutygodniowe i to jakoś tak umierało śmiercią naturalną, a teraz jest szansa, że coś się faktycznie zacznie dziać na scenie. Nagle mamy jakieś przebudzenie, jeżeli chodzi o Counter-Strike'a, Takie rzeczy działy się dość intensywnie, natomiast w Counter-Strike'u 1.6 i to było w latach 2006-2007, bo mniej więcej tak można to klasować. Może ja pomyliłam się o jakiś rok albo dwa lata w tą czy w tamtą stronę, ale ale to w tym momencie jest mało ważne. Działy się w każdym razie takie rzeczy ponad 10 lat temu, po czym nagle wszystko umarło, ucichło. Były próby reaktywacji takiej żeńskiej gry, bo, no bo jakby nie oszukujmy się, w tamtym czasie grająca kobieta była dużym ewenementem i ciężko było znaleźć taką osobę, która... No wiecie, bycie gamerką nie było tak powszechne, nie było ani streamów, na którym laski pokazywałyby swoje atuty, nie tylko jeżeli chodzi o grę. Te, teraz to wszystko jest takie strasznie naturalne, że wchodzisz na Facebooka i nagle masz milion fanpages e-sportowców, zawodników i zawodniczek, które mają tysiące fanów i, i one są w tym momencie celebrytkami. Wtedy czegoś takiego po prostu nie było. Nie wiem nawet, czy już w tamtym czasie była nasza klasa. Wydaje mi się, że nie. Wtedy górowała fotka i spotkanie face to face grającej dziewczyny na jakimś lanie powiedzmy w kafejce internetowej, bo tak to wtedy wyglądało no to było naprawdę coś coś ogromnego to budziło tak ogromny podziw Więc... że ja myślałam, że ja w takiej kafejce tak, to dokładnie. byłam sama zazwyczaj no wypoważnie. teraz to prawie że co trzeci, czwarty gracz to jest kobieta no Dokładnie, tak jak mówisz. Może nie, jeżeli chodzi o jakieś tam e-sportowe rzeczy, ale tak się dziewczyny deklarują. Niektóre się może nie afiszują swoimi nickami, że wiesz, że jest tam girl, czy tam gamerka, czy tam po prostu lady. mi miss, takie. Mhm. Niektórzy po, się mówisz. po prostu ukrywają z tym, bo nie chcą się chwalić, chełpić tym, że są kobietą i grają. Dokładnie. Wtedy właśnie wacyci byli wynoszeni na piedestał. Pamiętam, że w 1 no przecież mieliśmy tą swoją dumę polską, złotą piątkę, która zmieniała co chwila organizację, no bo ta sytuacja e sportowa, mówmy się, ale była w tamtym czasie dość niestabilna, a e Sport był tylko no to była zabawa, tak? To, to po prostu były jakieś tam internetowe rozgrywki, a e sport tak na dobrą sprawę nie istniał no i powstała nam ta żeńska scena, więc to w ogóle było, e było coś jak sen dosłownie takie rzeczy się nie działy, tak? Gdzie nagle kobiety zaczęły być wynoszone na piedestał i w tamtym czasie jeszcze faktycznie były traktowane jako maskotki, bo był to po prostu fajny dodatek do tego, że faceci coś grają, a dziewczyny fajnie wyglądają. No dokładnie. Tak to było wtedy traktowane, także to nie było na jakimś tam super, nie wiadomo jakim poziomie, ale za czasów 1.6 wywodzi się bardzo dużo dobrych zawodniczek na scenie europejskiej. W Polsce również, ale na scenie przede wszystkim europejskiej. I taki właśnie był tego początek. Później przyszła... Przyszła pora na Counter-Strike'a Counter Sorsa, trudne słowo Tam scena żeńska nie istniała praktycznie w ogóle Chociaż no było tam może z 20-30 dziewczyn w porywach, które sobie coś tam grały Ale nigdy teamy nie przetrwały jakiegoś dłuższego czasu Ani nie było żadnego lana, na którym się dziewczyny pojawiły Ani jakoś tak za dużo turniejów też nie było Oczywiście jakieś tam rzeczy się działy, były mistrzostwa Europy chyba na esl organizowane jakieś tam kapy, ale to wiecie, to, to nie było zupełnie na takim poziomie, na jakim jest w tym momencie. I nagle przyszedł konwersja Global Offensive. W 2012 roku wyszedł już oficjalnie. Pojawił się pierwszy żeński team, e, Alsen Team Female. E, i, I od tamtej pory drobnymi kroczkami dziewczyny zaczęły grać, zaczęły się, zaczęły współpracować ze sobą i tak działo się przez no wiecie co, przez około 5 lat, tak na dobrą sprawę Ta scena Jakoś tam sobie była, ale europejska A Polska zawsze wyglądała tak Że w porywach może miałyśmy cztery teamy na Polskę Ale to też były takie teamy Na tydzień, miesiąc, dwa miesiące Później jakoś tak, wiecie, nie było motywacji I tak dalej Dziewczyny nie miały jakby o co grać, o co rywalizować Więc jakby wolały się zająć czymś bardziej produktywnym. Ja tak to sobie tłumaczę i, i tak też to w, faktycznie wyglądało, bo część po prostu też podchodziła jakby z, z racji na wiek i na m, sytuację życiową. Też moim zdaniem sponsorzy po prostu nie chcieli inwestować w żeńską scenę, bo tak przeczuwali, że to może jednak nie wypali z tego względu za nietrwałość tych teamów. Kobiet, tak kobiety wydaje. też były zawsze traktowane jako maskotki. To się faktycznie zmieniło dopiero w 2015 roku, kiedy do Polski, do, do Katowic na IM zawitał Intel Challenge w którym ludzie zobaczyli tak. że kobiety grają i tam zagrały Polki i nagle w telewizji zaczęło być głośno o tym że są dziewczyny, które grają na takim poziomie i występują na dużej scenie i to był taki wielki fenomen pamiętam, że w tamtym czasie były kwalifikacje do tego Intel Challenge Polska dostała slota własnego a pozostałe y, drużyny z Europy musiały rywalizować o sloty o ile w tamtym czasie był jeden bądź dwa zespoły żeńskie w Polsce, tak nagle na kwalifikacje zrobiło się siedem drużyn. Tak po prostu, z dnia na dzień dziewczyny się zaczęły łączyć, zaczęły grać ze sobą. Chciały po prostu wystąpić, chciały coś pokazać, że istnieją, że grają. I to było fajne, że jest coś, co powstało tylko i wyłącznie dla nich. To nam dało do myślenia, że faktycznie można, że, że wystarczy tylko jakiś tam impuls, który spowoduje, że dziewczyny znowu zaczną chcieć ze sobą rywalizować na takim wyższym poziomie niż po prostu granie miksem. I przyszedł rok 2017, który przyniósł nam zaangażowanie pewnych osób, którzy rzucili po prostu pomysł, zróbmy Mistrzostwa Polski Kobiet. Założenie było takie, żeby zrobić ten turniej z czterema slotami, do których będą zaproszenia. Po czym okazało się po ogłoszeniu dwóch pierwszych timów, że jest tyle chętnych dziewczyn do zagrania w mistrzostwach, że jeszcze jeden, jedna drużyna dostała zaproszenie, a pozostałe cztery drużyny teraz walczą o slota. Ale sam jakby zamysł tego faktycznie, faktycznie żeby zrobić coś, co będzie tylko dla naszych Polek, tylko coś, co będzie na, na poziomie no, dziewczyn, tak? Bo nie oszukujmy się, tutaj jest znaczna różnica między kobiecą, a męską grą. Chociażby w w sposobie postrzegania świata przez kobiety. I to jest generalnie trudny temat i to na pewno się spotka z dużym hejtem, także już jestem na to przygotowana. To Również też... z wyznaczaniem kierunków. Idź no, w dokładnie. lewo, idź w prawo. Dokładnie, to jest chyba największy problem dla mnie, ale to też już na, na inny dzień. No i powstało właśnie coś takiego. O tym mówiłam na samym początku, że jesteśmy już, już blisko tych mistrzostw. Kwalifikacje są za dwa tygodnie na tego czwartego slota. A same mistrzostwa odbędą się w czerwcu, pierwsze dwa weekendy czerwca. Więc jest to pierwszy krok do tego, żeby się coś działo faktycznie na naszej scenie. Jeżeli chodzi o europejską scenę, to na europejskiej scenie jest około 50 drużyn. Do poprzedniego miesiąca spośród tych 50 drużyn można było powiedzieć, że są dwa, 3 polskie teamy. W tym momencie jest ich 7, więc liczba tych wszystkich teamów, które grają, już na pewno przekroczyło 50. I bardzo chcemy doprowadzić do czegoś takiego w Polsce, żeby kobiety w Polsce też były w taki podobny sposób yy, traktowane, żeby zostało zmienione postrzeganie kobiet y, grających kontera, tak na dobrą sprawę, bo tak jak wspomniałam wcześniej, nie ma żadnej innej żeńskiej sceny, na której kobiety mogłyby się wykazać. Faktycznie była ta scena w League of Legends, ale w wyniku pewnych zdarzeń po prostu ta scena umarła śmiercią naturalną. To było do przewidzenia zresztą, patrząc na to, co się działo w ostatnich latach. Niemniej jednak właśnie fajnie by było, gdyby te kobiety były postrzegane w zupełnie inny sposób. Gdyby nie były tylko maskotkami albo dodatkiem do, wiecie, do jakiejś tam organizacji, żeby ładnie buzie wyglądały na stronie. Bo to nie o to chodzi. Bo my gramy po to, że, że to nam po pierwsze sprawia przyjemność. Chcemy grać, chcemy ze sobą rywalizować. I chcemy wygrywać. I chcemy być traktowane poważnie. Tak, jak najbardziej. No to wydaje mi się, że poważnie traktowane chcą być dziewczyny z Alse awesome team. Z Wiesz co, sądzę, że swoją postawą nieraz pokazały, że podchodzą do tematu poważnie, że, że są wytrwałe, bo ich team ma ponad 5 lat. Oczywiście z różnymi zmi zmianami w teamie, no bo jakby nie da się tworzyć teamu przez tak długi czas, nie licząc się ze zmianami. Są różne sytuacje życiowe, więc jakby... Tutaj chy Oczywiście. chylimy czoło jak najbardziej i, i można, jak najbardziej wystarczy chcieć, robić ten team i, i grać z sobą i, i odnosić stopniowo sukcesy małymi kroczkami, bo nie wszystko przychodzi od razu, ale można. I to jest najlepszy przykład. Oczywiście zmiany istnieją. Zmiany istnieją, ale jeżeli ten team dalej trwa, no to już o czym świadczy, że jest sukces, że się nie rozpadł. Dokładnie. I że widzisz, że ten zapał ciągle jest, do tego żeby być traktowanym poważnie. I też ta postawa, tak? Że, że dziewczyny sobie nie olewają tego, że, że sukcesywnie y, wzbogacają swoje umiejętności doświadczenie i, i pokazują to stopniowo. Dokładnie. To tak w kilku słowach wstępu właśnie tak to wygląda na chwilę obecną. <grybuj> <grybuj> <grybuj> Okej. Okay, w porządku. To ja tak tam tyle kwestii poruszyłaś, to ja tak po jednej będę Jasne. tak patyk wtykać w te kwestie i tak dziabać je trochę, <gry> to tak dziwne właśnie, bo mnie to ciekawi teraz, tak, jak mm, jest kobieca scena, jest męska scena, rozumiem, że też są mieszane grupy, tak, i wtedy, nie wiem, jest jakiś podział na zawody, czy Wiesz co? coś takiego ma miejsce w ogóle, czy nikt nie zwraca na to uwagi? Zacznijmy od tego, że męska scena nigdy nie była sceną zamkniętą, czyli taką sceną, do której kobiety nigdy nie miały wstępu. Ona zawsze była otwarta, natomiast zawsze... Było widać różnicę między grą kobiet a mężczyzn i zawsze te kobiety no, odpadały w pewnym momencie, tak? Chociażby nie wiadomo, jak super grały, nie wiadomo, jakiego skila miały, nie wiadomo, jak super się komunikowały. Zawsze te kobiety jednak będą przegrywać z mężczyznami. I to było widać na przełomie tych ostatnich 10-15 lat, jeżeli chodzi o jakieś tam gry, w których y, jest rywalizacja właśnie na takim poziomie sportowym jak kontazy na chwilę obecną. Natomiast. Y, kobiety zawsze miały wstęp do tego środowiska zawsze miały wstęp na turnieje nie było czegoś takiego jak turnieje tylko i wyłącznie w tym momencie są dla kobiet, że, ko że mężczyźni nie mogą brać udziału mm -hmm. były turnieje mieszane ale one były organizowane hmm, jakoś bardziej eventowo na zasadzie walentynki, dzień kobiet hmm. to były takie KP2 on 2 gdzie kiedyś był wymóg yy, gry razem z płcią przeciwną tak? Czyli drużyna musiała się yy, składać z kobiety i mężczyzny w przypadku takich właśnie kapów. No ale to były takie bardziej dla zabawy, dla zabicia czasu, dla, dla fanów. Tak można to traktować. Natomiast nigdy nie było... O, o ile sięgam pamięcią i o ile jakby posiadam odpowiednią wiedzę, żeby udzielić ci takiej fachowej odpowiedzi, to nigdy nie było takiego czegoś, żeby był turniej dla drużyn mieszanych. Jeżeli mówimy o rozgrywkach 55, Nigdy nie było takiego wymogu, że w drużynie ma znajdować się chociaż jedna osoba o płci przeciwnej do pozostałych zawodników. Yy, więc więc nie, nie, takiego podziału nigdy nie było. Jest tylko jeden i wyłącznie jeden podział, jeżeli chodzi o same grające kobiety i same żeńskie kapy, to faktycznie jest to takie środowisko zamknięte, gdzie mężczyzna nie może dołączyć, ale tak jak powiedziałam, z uwagi na to po prostu, że kobiety po pierwsze chcą rywalizować ze sobą, chcą grać na swoim poziomie czyli no, różnie można to interpretować w każdym razie ci, co będą chcieli wiedzieć o co mi chodzi, to po prostu będą wiedzieli a drażliwy temat po prostu zostawmy I jakby tutaj nie chciałabym, żeby się hejterzy wypowiadali bo tacy zawsze się znajdą, jeżeli chodzi o tą żeńską scenę mm. Nie, to tak no. samo jak w innym sporcie po prostu. Tak jak w normalnym, zwykłym, biegającym sporcie są podzielone tak faceci od kobiet, bo jednak faceci są szybsi. No. I tak, no jest inna no. budowa ciała, inne tak. postrzeganie, inne percepcja, jakby inne y, walory, jeżeli chodzi o, o wykorzystanie możliwości fizycznych. To jest zupełnie coś innego, tak? Zresztą kurczę, jesteśmy kobietami, więc doskonale wiecie, jakie mamy czasem wahania nastroju, jak to się zmienia, jak ciężko jest z nami wytrzymać i no, siłą rzeczy po prostu jesteśmy jakby na tej gorszej pozycji, jeżeli chodzi o umiejętność opanowania emocji, jesteśmy bardziej empatyczne, dużo bardziej wybuchowe w pewnych momentach. I Samo to powoduje, że pięć dziewczyn w drużynie w jakiś sposób zawsze będzie odstawało, tak? Bo faceci po prostu dadzą sobie porazie i I to właśnie grają się przekłada na naszą grę uh -huh. i przez to wychodzi czasem różnie. Wi wina najczęściej i spada na kobiety. Dokładnie. Dobra, okej, okay, dziękuję za y, pierwszą odpowiedź. <grych> jeszcze ja mam trochę tych pytań, więc się nie martw. Um, dobra, to tak, to mówisz, że są te zawody w czerwcu. Ale jak to, to się dzieje tak, ta, jak te wielkie takie zawody na jakiejś hali to będzie? Siedziało? Mm -hmm. To są zawody online, to znaczy, że rozgrywki będą tylko i wyłącznie A. przez internet. Natomiast mamy potwierdzenie, że będzie w Polsce miał miejsce pierwszy żeński LAN. Na chwilę obecną jeszcze nie jesteśmy w stanie ci powiedzieć, czy to będzie tylko i wyłącznie dla kobiet z Polski, bo nie wiemy, czy po prostu będzie wystarczająca, wystarczająca liczba drużyn żeńskich w Polsce. Ja bym bardzo chciała, żeby to było takie wydarzenie tylko i wyłącznie polskie dla Polek, żeby one mogły się zintegrować, poznać, żeby może zmieniło się podejście niektórych dziewczyn do innych, no bo zawsze na scenie powstają jakieś konflikty, jakieś nieporozumienia i tak dalej, a jednak jak się spotyka drugą osobę, wiesz, face to face to też się dużo zmienia i jakby ta współpraca później na scenie jest dużo in dużo inna, to jest bardzo złe <śmiech> słowo, jest bardzo inna od tej, która była wcześniej. Okej, okay. to rozumiem, że jakichś sponsorów musicie sobie jeszcze, czy już macie pewnie? Nie, to już jest wszystko dogadane, tym Aha. się jakby zajmuje ktoś inny, tak? No. Ktoś inny jakby wyszedł z propozycją, że można coś takiego zrobić. Teraz pytanie, czy znajdą się odpowiednie drużyny, żeby coś takiego zrealizować. Natomiast jeżeli okaże się, że Polek nie ma wystarczająco dużej ilości, no to po prostu zostaną zaproszone też do udziału drużyny z zagranicy. Czyli ten lan na pewno się odbędzie. Pytanie tylko w jaki, w jaki sposób, w jakiej okay. formie. Czyli to jest kolejny krok do tego, że, że ta scena faktycznie się rozwija, że coś się zadziało. No bo dziewczyny po prostu będą miały z tego dużo profity, tak? Czyli? Mm, medialność, rozgłos. Yy, nie mówię tutaj o rozgłosie dla poszczególnych zawodniczek, bo to nie o to chodzi, tylko jakby mhm. popularyzację tej sceny, która dzięki temu, że będzie nagłośniana systematycznie, będzie zyskiwała sponsorów, będzie zyskiwała jakby na medialności, czyli na tym, że ludzie będą mieli świadomość tego, że są również żeńskie zawodniczki, które grają na wysokim poziomie. Będzie to zupełnie inne traktowanie niż było do, do tej pory. Nie będziemy tak, jako kobiety, zganiane do kuchni i za każdym razem obrażone, kiedy wchodzimy na serwer jesteśmy lepsze od facetów. Wiesz, to, to nie tylko chodzi o to, że grające kobiety Chcą coś pokazywać i reprezentować jakiś poziom. Tylko to chodzi też o obalenie pewnego stereotypu tutaj. Bo ile razy jak grałyście, słyszałyście tekst do kuchni, tak? No, na pewno kilka razy. Padło kilkanaście najmniej, razy, kilkanaście razy to słowo. No. Tutaj też jakby chodzi o kulturę gry, tak? Bo fajnie, fajnie jest pogadać z laską na serwerze i i fajnie jest przed nią poszpanować, ale jak przychodzi co do czego, no to jesteśmy jednak kategoryzowane troszkę gorzej niż e, zawodnicy płci męskiej. Okej, okay, czyli tak, na przykład chcesz teraz sobie Dokładnie. pograć w cs a chcesz sobie założyć drużynę, ale... to co, sobie tak drużynę i możesz w każdym momencie przystąpić? Czy rozumiem, że jakoś trzeba, nie wiem... No mówisz, że walczą teraz, tak, o to jedno miejsce po prostu, dziewczyny? E, wiesz co, bo rozmawiamy teraz o mistrzostwach, mm -hmm. tak? O to pytasz, A, tak, więc tak. zapisy na mistrzostwa e, były wyznaczone w danym terminie mm -hmm. dla wszystkich dziewczyn, które chciały w tamtym czasie zgłosić swoją kandydaturę grać, ponieważ jest to związane też i z pozyskiwaniem sponsorów, kontraktów, z jakby z zaplanowaniem czasu. Yy, transmisyjnego, misyjnego, po to będzie wszystko streamowane i tak dalej, więc to po prostu musiało być ustalone wcześniej, żeby można się było do tego odpowiednio przygotować, więc w tym momencie jeżeli jakaś drużyna się stworzy będzie chciała przystąpić to niestety nie weźmie udziału, bo już te ym, zapisy zostały zamknięte, drużyny podsumowane. Mm. Natomiast jakby to nie zamyka im drogi do tego, żeby uczestniczyć w kolejnych eventach, które będą się działy, bo będzie ich się działo bardzo dużo. Tak jak powiedziałam, będzie ten LAN, yy, który odbędzie się w wakacje dla dziewczyn. Mam nadzieję, że z Polski, jeżeli będzie ich wystarczająco dużo. Są e, w, interne in, w internecie, to tak brzmi trochę nubsko, są e, organizowane kapy online dla e, kobiet z Europy. Aphobia Gaming robi w teraz systematycznie kapy. My walczymy o to, żeby były kapy organizowane tylko dla dziewczyn z Polski. Mm -hmm. Dobra, ja tak teraz trochę się zamyśliłam, tak mm. mówisz ten. <śmiech> Ciekawie. Um, dobra. A powiedz mi, to no może nie teraz, bo to teraz... Y to są takie jakby... Ale czy da się wyżyć wyżyć z grania w CSR? Jako kobieta? No. Nie. <śmiech> <śmiech> o nie, nie, nie, w żaden sposób w ogóle. Nie, nie, nie ma takiej możliwości. W tym momencie kobieta grająca może się utrzymać na przykład ze streamowania i z donatów na Twitchu. O ile ma wystarczająco ładną buzię, Dwa atuty. nie ma co, co się oszukiwać. nie, Może to kontrowersyjnie, ale, ale e, jesteśmy hmm. ze sobą szczere, więc no, tak to wygląda. To jest prawda po prostu. <śmiech> <śmiech> Natomiast jakby z samej gry, z, jako zawodniczka, nie ma takiej możliwości w ogóle. To jest interes, do którego się non-stop dokłada, bo musisz zainwestować i w sprzęt, no bo przecież na drewnie grać się nie da. E, i, i, i, I ciągle jakby musisz inwestować swój czas i jakby w rozwijanie swoich umiejętności, co też jakby wymaga poświęcenia, nie tylko jeżeli chodzi o ten czas mm -hmm. wolny, ale też jakby o mm, współpracę z osobami, może do których nie zawsze jesteśmy tak bardzo przekonane jako zawodniczki. To jest dość trudny temat, wiesz? Ale na pewno nie da się z tego wyżyć, przynajmniej nie na tym etapie. <śmiech> Trochę to smutne, jak tak. To... Czek pomyśli o tych wszystkich nagłośnionych imprezach, których zazwyczaj Koreańczycy wygrywają jakieś straszne pieniądze. Jeżeli by taka była, no to Ech. byłaby już rozgłośniona dawno i byśmy o niej wiedziały. Ja wiem, że to nie ma, ale... To jest jedyne, co pokazują społeczeństwo, nie? W ramach ciekawostki chyba w tamtym miesiącu na kwejku pojawił się obrazek, który mówił o tym, że nasza polska drużyna Virtus Pro już Wygrała więcej pieniędzy niż wygrali nasi skoczkowie na no, tych wszystkich. Tak, tak, to była bardzo duża różnica. Jak będę miała możliwość, to Wam później podlinkuję albo gdzieś tam wstawimy do tego, żeby, żeby wszyscy wiedzieli. To no jest prawda, że oni w ciągu tych dwóch czy tam trzech miesięcy zrobili więcej pieniędzy, zgarnęli więcej pieniędzy, wygrali więcej turniejów większej wartości, niż łączna pula nagród wszystkich naszych skoczków. Z, z, z, z, z, z kiedy z naszych skoczków? Z, z, z całości? No z ostatniego nawet sezonu, ty... bo o tym rozmawiamy. z ostatniego sezonu, okej. Okay. A przecież chyba nawet pierwsze miejsce zajęliśmy, nie? Tak. Du, du... Hmm. Także tak, tak ogromne pieniądze tutaj wiesz, yy, są do zgarnięcia, o tak ogromne pieniądze się wszystko rozchodzi. To nie ma porównania więc nawet. Tutaj, nie, kobiety w żaden sposób nie mogą dorównywać facetom, jeżeli chodzi o popularność sceny, o, o wartość nagród i jakby o prestiż turniejów, które zbiorą Mhm. Okej. Okay. Mhm. Dobra, a wspominałaś o sprzęcie, no to oczywiście sprzęt ma znaczenie, a tak mówić, że mniej więcej ile by trzeba było tak ćwiczyć, żeby mieć jakąś szansę nawet z tymi dziewczynami, co teraz występują. Mówimy o najlepszych dziewczynach? No Może drugie najlepsze, żeby już nie być o. takim szalonym. Matko. To wiesz co, jeżeli chodzi o top 3, top 4, to jest naprawdę tak minimalna różnica, że sądzę, że to są lata praktyki, to są dziewczyny, które się wywodzą z tej sceny jeden szóstki. i one zaczynały grać ze sobą teamowo i naprawdę mają ogromne doświadczenie ponad 10 lat więc sądzę, że ponad 10 lat trzeba spędzić, żeby naprawdę dorównać im grać na takim poziomie może nie wszystkie dziewczyny potrzebują tyle czasu ale to jest przede wszystkim zbieranie tego doświadczenia ciągła nauka siebie i jakby uczenie się swoich predyspozycji na nowo bo tutaj też wchodzi jakby nam psychologia tego całego e psychologia bycia zawodnikiem nie tylko jeżeli chodzi o e ale też jako no, taki normalny zawodnik który biega w sztafecie czy, czy gdzieś tam e musi umieć przezwyciężyć siebie musi wyjść poza swoją strefę komfortu mhm, trzeba przebić się chociażby przez tą głupią tremę dokładnie, to jest pierwszy krok a później jakby pokonanie fatum drużyny o której ma się na przykład jakieś tam pojęcie, wrażenie, że jest niewiadomo jak dobra, my jesteśmy na tak słabym poziomie i nigdy z nią nie wygramy. Takie emocje bardzo często występują na żeńskiej scenie i trzeba z tym walczyć. I to też są lata praktyki. To są lata praktyki budowania pewności siebie, budowania spójności zespołu. Tak, dlatego, tak jak na początku rozmawiałyśmy o Alcindy, istnieją 5 lat. To jest 5 lat doświadczenia, 5 lat wspólnej gry, 5 lat budowania jakby swojej pewności siebie, tego, że się istnieje jako zawodnik na scenie. I to jest doświadczenie, którego nikt im nie zabierze, bo to jest praca nad sobą. Głównie tego doświadczenia z psy, zakresu psy, psy, psy, psy, psy. psychologii. Dokładnie. Dokładnie, i też jakby budowania swojej wartości, tego, że jest się kimś, że coś się osiągnęło, że dążyło się do tego po, krok po kroku, bo prawda jest taka, że gdyby ktoś nagle przed i z dnia na dzień stał się super nie wiadomo jakim graczem. Tutaj nie mówimy o kobietach i mężczyznach. To był przyszła, przyszedłby moment, w którym ta osoba by po prostu pękła, bo nie wytrzymałaby tej presji. Okej. Okay. to ja tak z czapy do porwanej mam pytanko. Miałaś kiedyś ochotę zacząć tak grać bardziej publicznie? Ależ skąd. W życiu mi nawet to do głowy nie przyszło, żeby zagrać w jakimś sporcie. Ja po prostu grałam dla fanu, dlatego ja nie mam w ogóle pojęcia ani doświadczenia, jeżeli chodzi o te sceny sportowe, już tym bardziej kobiet, więc nie czułam takiej potrzeby, nie wiem, prestiżu, sławy i tak dalej. Po prostu chciałam dobrze się bawić przy tej grze, ale Counter Strike jest, jest dość specyficzną grą, gdzie jednak rywalizacja góruje, więc na jakiś czas sobie odpuściłam tę grę i gram po prostu w inne FPSy for fun, gdzie nie ma takiego nacisku na to, by grać dobrze. Znaczy tak się pytam, bo się zastanawiam, czy... Jak to wygląda w człowieku, kiedy jest ten moment, że tak klikasz i klika ci w duszy, że nagle, o, ja będę grać w e-sporcie, nie? Ja będę teraz ćwiczyć i ja będę e-sportować. Czy jest taki moment? Czy ludzie na przykład zaczynają od razu, że zaczęłam grać jakąś grę i ja będę teraz we sporcie, bo zawsze marzyłem i będę grać w to teraz, i będę ćwiczyć i koniec. To znaczy, no nie wiem, ciężko mi jest powiedzieć na to pytanie, ja mhm. czegoś takiego w ogóle nie miałam. Po prostu odpaliłam sobie grę, gram sobie i jest fajnie. Niektórzy się denerwu denerwują, e, bo coś im tam nie wyjdzie, a ja jakoś po prostu e, gram dalej się nawet śmieję z tego, bo no co... To, ty, to tylko gra, po prostu. To moje y, słowa klucz. To tylko gra. Mhm. Przez całe życie. Dlatego nie czuję jakiegoś takiego rage'a, w sensie rage quick alt F4 i się wychodzi z gry, bo coś tam komuś nie wyszło. Ja po prostu po prostu for fun, jakbym mogła, to bym napisała sobie na czole, że gram for fan ale co z tego, jak y, i tak gracze powszechni CSGO tego nie zczają i po prostu... Zwyzywają mnie, że ty to grasz tak i tak i tak i na końcu dodają do kuchni. Dlatego też odpuszczam sobie tego cs na jakiś czas, z tego względu, że to się cyklicznie powtarza. Kiedy ja sobie zrobię przerwę i wracam do tej gry, to jest to samo. I sobie przypominam, po co ja gram w Counter-Strike'a. No, Jedyne skrzyknę swoich znajomych, którzy grają podobnie jak ja, czyli... Niedobrze i for fan, dlatego jest trochę to inaczej to wygląda, że się po prostu śmiejemy. Jest dobra zabawa, nie tam, żeby po prostu grać esportowo, profesjonalnie, taktycznie, ale też strategicznie. Mhm. Tak to mogę grać w Battlefield, o którym już wspominałem wcześniej. Niestety Butterfield nie jest na tyle e, rozwinięty z, na taką scenę sportową w sensie, żeby był tak. Taki fame z, e, miał jak e, CS, więc no, tu bym się mogła wykazać, jeżeli chodzi o Battlefielda. w CS, a to tak jak już wspomniałam. Nic z tego. Mm. A ty, Hanna? Miałaś jakieś... No, bo ty grałaś, tak? Tak, w takich teamach. Grałam, tak, tak, tak, tak. tak. Na przełomie tych 10 lat zdarzyło mi się parę razy. Natomiast wiesz co, jeżeli chodzi o twoje pytanie, kiedy jest ten moment, to sądzę, że to się poniekąd bierze po pierwsze z takiej gry właśnie for fun, a z drugiej strony z posiadania jakiegoś idola. Tak jak mówię, na przykład Virtuospra Polacy, którzy osiągnęli bardzo dużo i reprezentują wysoki poziom. Ich chęcia jakby dorównania im. Jak słyszysz o tym, że, że Ktoś jest celebrytą w tym momencie To ty też zaczynasz mieć chęć Bycia takim celebrytą Bycia dobrym, osiągnięcia czegoś Na tej scenie, która W jakiś sposób jest dla ciebie No nie wiem, takim świętym gralem Wiesz, o, o czym mówię mm -hmm. To jest coś takiego, jak na przykład y, My za dzieciaka Miałyśmy tych y, swoich idoli Nie wiem, co to, to było Backstreet Boys, załóżmy, nie? I wszyscy po prostu wtedy chcieli być piosenkarkami i piosenkarzami tylko po to, żeby być bliżej tego środowiska, które tak bardzo kochamy. Okej, okay, czyli to bardzo dobrze, że coraz bardziej promują tych wszystkich graczki, tych wszystkich graczy, że ludzie są w końcu w stanie iść w te swoje pasje i się tego nie wstydzić. Dokładnie, bo wiesz, kiedyś gra na komputerze kojarzyła się tylko z tym, że siedzisz przed komputerem i marnujesz czas. I to nie było... Nic y, konstruktywnego, przynajmniej dla naszych rodziców. A w tym momencie wiele y, słyszę o jakby od znajomych, od rodziców znajomych, że no widzisz, mogłeś grać w tego Counter-Strike'a, to byś teraz też był jednym z najlepszych, nie? I teraz się zmienia właśnie ten stereotyp, że gracz jest takim mierzącym informatykiem w starym wyciągniętym swetrze. <śmiech> Tylko, że teraz gracz to jest celebryta, to jest osoba, która no je, jest kimś, tak? To, to nie jest tylko jakiś tam zawodnik co siedzi w domu i klika sobie na myszce i komputerze, tak? Mhm. więc zmienia się to na pozytywnie co to nam przyniesie, to zobaczymy wkrótce bo jakby nie twierdzę, że są tylko i wyłącznie jakby superlatywy tego całego grania i, i e-sportu. jest wiele, wiele zagrożeń jest wiele sytuacji, w których możemy słyszeć o tym, że coś tam się złego stało natomiast co nam przyniesie czas nigdy nie wiadomo, przekonamy się tak, szczególnie w czerwcu się przekonamy, jak już się odbędą eliminacje, tak? Mistrzostwa. przepraszam. Mistrzostwa w czerwcu, a eliminacji za dwa tygodnie. No. Jeżeli mówimy o dziewczyny, to tak, to śmiało powiem, że co by się nie działo, jeżeli to będzie dalej szło w tą stronę, że, że będą te drużyny, będą grać, to na pewno przyniesie to wiele dobrego, przynajmniej, jeżeli chodzi o ten stereotyp kobiety grającej. Może on się w końcu, wiesz, zmieni. Tak, może on się zmieni, może ludzie faktycznie... Z... Teraz już jest tak, że, że i dziewczyny na EM jeżdżą ze swoimi facetami, albo same też ze sobą, jakby taką paczką znajomych. Także no, jest, jest progres. Na pewno jeżeli chodzi o kobiety, będzie to coś dobrego, natomiast jakby mówiłam tutaj bardziej, jeżeli chodzi o sam wizerunek gracza, jeżeli chodzi o młode osoby, które jeszcze nie mają jakby światopoglądu wykształcona. Moje pytania się w tym momencie zakończyły. No nie wiem, czy porwada chcesz jeszcze o coś zapytać, Hanę? Hmm, nie, wy... no, nie, chyba już ten temat jest całkowicie wyczerpany. Jest po prostu przerósł nawet moją wiedzę, jeżeli chodzi o Counter-Strike'a. Taką ubogą, taką ee, lajto, laj, lajtową wręcz. Dosłownie, lajtową, lajkową. Jako gracza for fun, absolutnie niezwiązanego z poważną sceną gamingową, to dla mnie to na tyle. Ty mówisz, że lajtową, jak ja gram w CS-a tylko przez 5 sekund, jak mój chłopak musiał iść do toalety, nie? I to by było Więc... na tyle, tak? <grym> tak, ja w to w ogóle, ja nie umiem grać w PS, y ja się miotam. Nie umiem, nie widzę tego, nie ogarniam. To jest za dużo bodźców naraz tam. Po, mnie. Pocieszę cię, ja też nie umiem, ale lubię. No, a ja właśnie, ani jedno, <grym> ani drugie. <grym> no dobra, a jak wy odbieracie tę całą scenę, może nie, niekoniecznie żeńską scenę i pozycję kobiet, jeżeli chodzi o esport, ale generalnie ten cały esport jako, jako środowisko. Co o nim myślicie? Bo na pewno się spotkałyście i oglądałyście nieraz pewnie transmisje z jakiegoś tam meczu, z jakiegoś majora, albo z czegokolwiek. Oczywiście oglądało się, ale to oczywiście nie oglądałam od początku do końca, tylko gdzieś tam się nasunął na YouTubie live, ewentualnie czy tam na innej stronie była transmisja, no to ja to widzę, bo e-sport to już ogólnie się przyjęło jako sport, jako taka dyscyplina sportowa, więc wydaje mi się, że to jest nawet ciekawe. Jest ta forma rywalizacji i to się ciekawie ogląda. Na pewno jest w tym bardzo dużo emocji. Te emocje są dla mnie porównywalne to z normalnymi, tak? Jakimiś olimpiadami, z jakimi, jakimikolwiek zawodami zwykło sportowymi, bo to teraz ciężko mówić jednocześnie, tutaj masz sport, tu masz e-sport i tak język się plącze. I no emocje są bardzo duże w tym. Jak sobie przypominam te miny tych wszystkich Azjatów, którzy tam grają i emocje, emocje, ja bym to nazwała no, no, Po prostu łapią się za głowę. Większymi czasami nawet niż w sportach zwykłych. U nich to te emocje czasami przerastają racjonalne myślenie, więc tak. Nawet zwróciłam uwagę kiedyś, jak oglądam jakiś tam strumień. To jest dość mhm. ciekawe. To się ogląda czasami lepiej od samego, samego grania ich. Tak, tak. Zawsze się lepiej ogląda emocje ludzkie niż y, inne rzeczy. No, ja uważam, że to bardzo dobrze, że takie rzeczy się dzieją, że podchodzimy do tematów trochę inaczej niż za dawnych czasów sprzed lat dziesięciu. To się po prostu <grych> to zmienia wszystko... na lepsze. Tak, że bierzemy pod uwagę, że każdy może mieć inne za zainteresowania, tak? Że nie każdy jest dobry w, nie wiem, kurde, w skakaniu przez skakankę, Tak. <grych> że niektórzy mają szybsze, szybsze przeładowanie pistoletu niż skakanie przez skakankę no i dobrze, że ktoś to w końcu docenia i takie jest moje zdanie tak, tak. Hanno, coś jeszcze? Chcesz nas zapytać? nie przychodzi do głowy bo jakby ten, mi temat jest bardzo bliski więc yy, hmm. ja jakby swoje zdanie mam wyrobione, byłam ciekawa co wy powiedzi, powiedziałyście, sądzę, że pytania posypią się od naszych słuchaczy tak, bardzo chętnie je przyjmiemy na kotę. Okej, okay, tak no wydaje. to wyczerpałyśmy już temat dostatecznie. Możemy uznać, że nadszedł czas na kolejny odcinka. No i dziękujemy wszystkim, którzy nas słuchali przez ten długi czas, szczególnie naszemu stałemu słuchaczowi, który już drugi odcinek nas komentuje. Wiesz, wiecie, o kim mówię? Tak. Znaleźć też możecie na stronie WordPressa, który obiecujemy solennie rozwijać bo na razie jest trochę smutną stroną. Znajdziecie nas na YouTubie z moją radosną twórczością, na SoundCloudzie, na iTunes i na Archiwie. No i tym razem gameplayem uszczęśliwi nas porwana. Co, będziesz grała? Będę grała w Battlefielda 3. No, więc możecie popatrzeć jak szaleje za pistoletem. Za... nie, dobrze będzie? Może być. Może być. Więc... To wszyscy słuchacze trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia w następnym czwartym odcinku. Pa! pa.